Mieczysław Jałowiecki Wolne miasto Odcinek 37. Jakim cudem dowiedziałaś się, że jestem w Paryżu? Spytałem po rosyjsku. Przypadkowo od pana Wielowiejskiego z waszego poselstwa. Po rosyjsku mówiła płynnie i jak na angielkę bez obcego akcentu. W Paryżu jestem już dość długo. Z Rosji wyjechaliśmy w maju 1917 roku, tracąc wszystko. Jak ci mówiłam, po drodze, po śmierci rodziców przeniosłam się z Edynburga do Londynu i znając płynnie francuski i rosyjski, dostałam pracę w Foreign Office. Przydzielono mnie do delegacji pokojowej Lloyd George'a, a po jego wyjeździe zostałam sekretarką Mr. Kara generalnego sekretarza naszej delegacji i dzięki konferencji wersalskiej jestem w Paryżu jako... stara panna. Roześmiała się sztucznie. Za to miałaś możność spotkania wielu znakomitych mężów stanu. Powiedziałam to jakby na pocieszenie, bo wyczułem pewien smutek w jej ostatniej uwadze. — Tak — odrzekła ale wszystko to inaczej wygląda z daleka, a inaczej z bliska. — A Lloyd George? — spytałem. — Dla mnie jest zawsze bardzo uprzejmy. Ale nie ma on pojęcia, co się w świecie dzieje. A jeszcze mniej wie o geografii. Potrafi mieszać Polskę z Bułgarią czy Rumunią. O Rosji nie ma żadnego pojęcia. A was Polaków nie lubi. — Skażut jebie od krawie, no, wyraziła się po rosyjsku. Wasz delegat dmowski miał z nim sporo trudności, ale to i wasza wina. Lloyd George wykazuje dużo zdrowego rozsądku, ale jego mentalność to mentalność — Miałkowo, prowincjonalno-wo, prysjażno Drobnego adwokata z prowincji. Ja mu imponują wielcy panowie, których u was jest aż pod dostatkiem, a wy wysłaliście podobnego mu mieszczanina, jakim wydaje się Dmowski. — Lucy, co będziesz jadła? — spytałem. — Wybierz coś, co trochę przypomni Petersburg. — Wybrałem, jak umiałem. Znalazła się nawet Smirnowka. Podano zakąski. Spytałem ją, skąd powstała koncepcja wschodniej granicy Polski znanej jako linia Kersona. A, Kerson Line, — rzekła śmiejąc się. — My ją nazywamy Lanchon Line. Byłam wtedy z karrem, gdy zebrała się rada, aby wykreślić Polsce wschodnią granicę. Nikt nie wiedział, co to jest ta polska wschodnia granica. — Gdzie zaczyna się Rosja, gdzie kończy się Polska? Debaty przeciągały się bez końca. Nadchodziła pora lunchu, wszyscy byli głodni. I jak to mówią? — Enoyet. Ty wiesz, co oznacza dla Anglika lunch. Tymczasem sprawa nie posuwała się ani na sal, Wreszcie Lord Carzon przypomniał sobie, że ma jakieś stare mapy dotyczące The Second Partition of Poland. Nie czekając, zniknął na chwilę w swoim gabinecie, po czym wrócił triumfująco z mapą w ręku, gdzie czerwoną linią była oznaczona granica. Wszyscy odetchnęli z ulgą. Bez zastanowienia przyjęto ją jako wschodnią granicę Polski i całe towarzystwo, gratulując Skarzonowi pośpieszyło na spóźniony obiad. Jeden z dygnitarzy, winszując Skarzonowi rozcięcie tego węzła gordyjskiego, powiedział — Polacy to... Troublemakers. Nawet nie dadzą spokojnie zjeść lunchu. Stąd przezwaliśmy tę linię lunch online. Widzisz, Meg, tak się u nas załatwia sprawy międzynarodowe. Ręka, w której trzymałem butelkę z miernówki, zawisła. Wiesz, Lucy, to opóźnienie waszego lunchu o pół godziny czy nawet godzinę... Oddało bolszewikom połowę naszego historycznego terytorium. Powiedziałam z nieukrywaną nienawiścią. Ilu ludziom połamało się życie? My tę linię nazywamy inaczej. Jak? spytała zmieszana, sięgając po papierosy. Karstline. Przeklęta linia. Konwencja paryska w sprawie Gdańska została podpisana w początkach listopada. Nie była to dla Polski korzystna konwencja. Uszczuplała prawa, jakie Polska otrzymała w traktacie wersalskim, a nawet niektóre postanowienia były z nim sprzeczne. Zwracałem na to uwagę. Paderewski, choć pewnych rzeczy jako artysta nie rozumiał, to jednak robił co mógł dla polskich interesów. Nacisk aliantów jednak był zbyt duży. Alianci, bojąc się bolszewizmu w Niemczech, zaczęli prowadzić wyraźną politykę ustępstw wobec Niemiec, a niechęć do Polski, szczególnie Anglików, była aż nadto widoczna. Nazajutrz, po podpisaniu konwencji, przyjmowaliśmy Gdańszczan obiadem. Nastrój był przyjazny. Nastąpiły przemówienia, to asny. Większość członków delegacji miała wyjeżdżać w dniach najbliższych. Sądziłem, że jako Troublemaker. Będę również zaliczony do tej grupy. Ze względów osobistych liczyłem na to bardzo, gdyż właśnie otrzymałem telegram od mojej siostry Ady Żukowskiej, że rząd litewski wzywa wszystkich zainteresowanych do powrotu i objęcia pozostawionych majątków do dnia 1 grudnia. Po tym terminie opuszczone majątki zostaną przejęte przez państwo, a ich właściciele pozbawieni jakiegokolwiek prawa do roszczeń. To arbitralne oświadczenie rządów Kownie uznałem za sprzeczne z prawem. Nauczyłem się już jednakże, że o sensie prawa decyduje silniejszy, i poczyniłem wszystkie przygotowania do natychmiastowego wyjazdu na Litwę. Jakież było moje rozczarowanie, gdy Paderewski oznajmił mi tym razem twardo, że nie może mnie zwolnić z dalszych prac komisji, która miała omówić szereg spraw techniczno-ekonomicznych i wypracować dodatkowe załączniki i komentarze do podpisanej konwencji. Panie ministrze, powiedział biorąc mnie pod rękę, rozumiem pańskie stanowisko, ale po prostu nie mogę przerwać dla pańskich spraw rodzinnych czy majątkowych rozpoczętych kwestii, które stanowczo wymagają pańskiej obecności. — Panie ministrze, zwrócił się do mnie po chwili, w Paryżu bawi teraz Waldemaras, minister spraw zagranicznych Licy Kowieńskiej. Poznałem go. Rozmawialiśmy z sobą w tonie bardzo przyjaznym. Jutro będę się z nim widział w pańskiej sprawie i poproszę, żeby dla pana zrobiono wyjątek. Następnego dnia wieczorem Paderewski, zacierając ręce, powitał mnie słowami. — No, panie Mieczysławie, wszystko jest... Załatwione, Waldemara solennie obiecał mi załatwić pańską sprawę, pod czym rozczulony uścisnął mnie serdecznie. W kilka dni potem odwiedziłem hrabinę Klementynę Tyszkiewiczową z Birż, której syn Alfred był posłem litewskim w Londynie. Przyjęła mnie jak zawsze serdecznie jako swego Litwina. Opowiedziałem jej o swoich kłopotach i interwencji Paderewskiego. Niech pan nie odchodzi, powiedziała. Doskonale się składa, bo ja właśnie czekam na Waldemarasa. Waldemarasa dotąd nie znałem. Jego brat był naczelnikiem stacji Onikszczyna kolei, ponieważ nowoświęciany, która należała do mojego ojca i był z pochodzenia Niemcem, który nie umiał nawet mówić poprawnie po litewsku. Waldemaras. Usłyszawszy moje nazwisko, jakby się zmieszał. Zaczęliśmy rozmawiać po polsku, którym władał biegle bez najmniejszego akcentu. — Pan Jałowiecki mówi swobodnie językiem litewskim. Zwróciła mu uwagę hrabina. — Nie wątpię, — powiedział Waldemaras. — Kto by z nas Litwinów nie znał nazwiska pańskiego ojca? Zwrócił się do mnie. — Przecież on tyle dla Litwy dokonał. — Jaka szkoda, że pan jako obywatel litewski od początku nie był z nami, tylko przeszedł pan na służbę dyplomatyczną, niestety wrogiego nam państwa. — Jak wiem, to pan jest ministrem pełnomocnym w Gdańsku. — To nic nie przeszkadza, wtrąciła się rabina Tyszkiewiczowa. Pan Jałowiecki jest bardzo przywiązany do Litwy i wierzę, że pan minister zrobi wszystko, aby panu Jałowieckiemu dopomóc. — Co będę mógł zrobić, to zrobię. — Odparł zimno Waldemaras. — Obiecałem to już panu Paderewskiemu. Niestety nie mogę ukrywać, że sprawę utrudnia stanowisko pana Jałowieckiego jako polskiego ministra. No, ale zobaczymy. Po wyjściu Waldemarasa hrabina zatrzymała mnie jeszcze. — Panie Mieczysławie, — powiedziała do mnie, gdy Waldemaras był już na schodach, — — Znając tego drania, obawiam się, że zrobił właśnie wszystko, aby panu przeszkodzić. Być może będzie się wstydził wobec Paderewskiego. Po tej rozmowie lepiej by pan nie jechał teraz na Litwę, aby nie sądził, że mu się nie wierzy. To nowa klasa i należy być ostrożnym względem nich. Wyszedłem z jej pacyku z pewnym niepokojem. Poszedłem w kierunku placu Etoile, pogrążony w niewesołych myślach i mając przeczucie, czy właśnie interwencja u Marasa nie przypieczętuje likwidacji sełgudyszek. Odnalazłem go Stenobla, brata Emanuela. Zaprosiłem go na lunch do hotelu Klercz. Przy rozmowie poruszyłem sprawę księżnej Łukomskiej. Obiecał mi zrobić, co się da. Zapatrywał się jednak dosyć pesymistycznie na możliwość odzyskania terenów naftowych czy jakąkolwiek rekompensatę. Towarzystwo braci Nobel było niestety zarejestrowane w Rosji. I bolszewicy uważali je za towarzystwo rosyjskie, które jak wszystkie inne krajowe przedsiębiorstwa podlega upaństwowieniu. Zapalając cygaro, gosta spytał mnie mimochodem, czy zamierzam kontynuować moją karierę dyplomatyczną w Polsce. Odpowiedziałam, że raczej nie. I zapewne niedługo z niej zrezygnuję. — Pytam — powiedział, odsuwając krzesło — bo w Gdańsku mamy tereny w porcie ze stacją przeładunkową i dwoma zbiornikami paliw, które są obecnie zaniedbane. Posiadamy również tereny naftowe w okolicach Drohobycza, dotąd nieeksploatowane. Chcemy rozpocząć wiercenia i powołać Towarzystwo Braci Nobel w Polsce jako Towarzystwo Akcyjne. Czy nie byłby pan zainteresowany stanowiskiem naszego dyrektora w Gdańsku? Dodam poufnie, że prowadzimy pertraktację z amerykańskim koncernem Standard Oil Company aby wspólnie prowadzić ten interes. Niech pan się zastanowi i jak najszybciej da mi znać o swojej decyzji, gdyż akurat jest w Paryżu pan Lewestam, nasz dawny adwokat petersburski, a obecnie doradca prawny w Polsce. Nie miałem najmniejszej ochoty przebywać w Gdańsku dłużej jako niańka pana Biesiadeckiego. Zdecydowałem, że trzeba skorzystać z okazji i nie czekając... Już następnego dnia zadzwoniłem do gosty, zawiadamiając go o mojej zgodzie na jego propozycję. Nobel zaprosił mnie do ekskluzywnej restauracji w pobliżu Opery. Był już tam pan Levestam z przygotowaną wstępnie umową. Podpisałem ją, paląc za sobą niejako mosty, ale czułem, że zrobiłem to rozważnie. Warszawa była w śniegu, gdy wysiadałem z pociągu. Pojechałem dorożką prosto do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, by złożyć moje sprawozdanie z Paryża, licząc, że wieczorem udam się już do Gdańska. Niestety, polecono mi zostać jeszcze parę dni w Warszawie. Akurat przyjechało kilku senatorów amerykańskich w misji finansowej i minister Patek polecił mi, bym towarzyszył im aż do ich odjazdu z Warszawy. Pojechałem do hotelu europejskiego. Kazałem odprasować frak, bo wieczorem byłem zaproszony do poselstwa amerykańskiego na galową kolację. Wyszedłem z hotelu wcześniej, zawiedziony zmianą moich planów. Cieszyłem się już na spotkanie z dziećmi, na trochę wolnych chwil w copotach. Trudno. Uspokajałem się. Koniec odcinka 37. Odcinek 38. Na ulicach Warszawy mimo śniegu było sporo ludzi. Za chmur wyszedł księżyc, przestał padać śnieg. W tym oświetleniu i białej barwie różnych cieni uwydatniała się piękność miasta. Bądź co bądź, byłem we własnym kraju. Wokoło mnie zamiast francuskiego słyszałem język polski, a to już dużo. Po Paryżu ludzie wydwali mi się jednak, ociężali... Ubrani bez gustu. Na jednym rogu ulicy orkiestra grała dosyć żałosne ballady, gdzieś dalej przekupień sprzedawał gorące parówki. Od czasu do czasu jakiś przechodzień kupował parę tych parówek, maczał w musztardzie, zajadał na prędce i szedł dalej. Pomyślałem, że karnawał a la Varsovie różni się jednak swoim nastrojem od karnawału a la Paris. Mimo to brodziłem po bocznych uliczkach, nie mając większej chęci na galową kolację. Myśl zjedzenia parówki i oblizywania tłustych palców nie była również pociągająca. W poselstwie było kilka pań z Towarzystwa Warszawskiego, które zwykle reprezentowały socjetę warszawską na oficjalnych przyjęciach. Rej jak zawsze wodziła pani bispingowa matka ordynata, i kilka jeszcze pani, przeważnie w wieku kanonicznym, które nie wyróżniały się ani pięknością, ani dowcipem, lecz jedynie snobizmem, którym ich stare kości i zwiędnięte twarze były przepojone. Był to okres, kiedy każdy cudzoziemiec był uważany za kogoś, kto zadowala snobizm polski. Byle fryzjer, ubrany w mundur amerykański lub angielski, miał wszystkie podwoje otwarte i był przyjmowany w najbardziej ekskluzywnych salonach. Parę snobujących się pani mocno poparzyło sobie skrzydła. Nie przeszkodziło to jednak, że nadal każdy Amerykanin miał być milionerem, a każdy Anglik lordem. Francuzi cieszyli się mniejszym powodzeniem w warszawskim świecie. Członkowie różnych francuskich misji wojskowych i ekonomicznych zajęci byli przeważnie szmuglowaniem perfum i konfekcji paryskiej do Warszawy, a często prowadzeniem różnych podejrzanej czystości interesów. Pod koniec roku 20. około tuzina oficerów francuskich, w tym kilku majorów, siedziało za kratkami. Kolacja uległa spóźnieniu, bo jak zwykle minister Patek, Spóźnił się równo o trzy kwadranse. I kiedy już siadano do stołu, zjawił się jak Deus Ex Machina ubrany w smoking, a nie frak. Amerykanie byli dobrze przygotowani do rozmów i chcieli wyciągnąć z wizyty jak najwięcej przydatnych im wiadomości. Senatorzy rozpytywali mnie o sytuację gospodarczą Polski, o produkcję, o stan aprowizacji, o bezrobocie. Nie było oficjalnej statystyki, musiałam się więc mieć na baczności, by nieostrożnym słowem lub chibioną cyfrą nie popełnić jakiejś kardynalnej gafy. Wieczorami zachodziłem do mojej siostry Ady, gdzie dom zawsze był pełen gości. Moja siostrzenica Jadwiga, Kuka, zaręczyła się niedawno z generałem Sosnkowskim. Uważałem go dotąd za Małopolanina, ale okazało się, że ukończył, i to ze złotym medalem, szóste gimnazjum w Petersburgu, a matka jego pochodziła z drobnej szlachty ze Żmudzi. Dopiero na studia politechniczne wyjechał do Lwowa i tam zetknął się z socjalistami, z rochem Piłsudskiego, z Sikorskim. U Ady spotkałem także profesora Gabriela Narutowicza który jako młody człowiek był zamieszany w jakąś robotę wywrotową i zmuszony do ucieczki do Szwajcarii. Znałem go, gdyż bywał kilka razy w syłgudyszkach, spędzając parę letnich tygodni u swojej siostry przyrodniej, cioci Anuli Gimrzewskiej w jej folwarku Lidekinia, położonym koło Łęgmian w powiecie święciańskim. Rozmawiając z nim byłem pod urokiem tego ze wszechmiar sympatycznego człowieka i prawdziwego Europejczyka tak w zachowaniu jak i poglądach. Odniosłem wrażenie, że dawno porzucił swój młodzieńczy entuzjazm wywrotowy i stał się solidnym, konserwatywnym obywatelem szwajcarskim. U Ady zorientowałem się, że Warszawa ogarnął szał interesów. Większość z nich oparta była na jakichś nadzwyczajnych transakcjach ziemią i lasami na tzw. kresach. Interesy te polegały najczęściej na nielegalnym wyniszczaniu lasów i parcelacji ziemi podleśnej. Przy stolikach kawiarnianych można było spotkać osobników wybierających się po złote runo na naszej już i tak zniszczonej ziemie dawnego księstwa litewskiego. Pieniądz był na wszystkich ustach i żądza bogacenia zasłaniała inne wartości. W restauracji hotelu europejskiego pojawiły się ciemne osobistości, które niczym pająki wciągały przedstawicieli dawnych rodów szlacheckich jako stromenów w celu ostatecznego wyniszczenia lasów i zmarnowania ziemi. W Warszawie, jak i w Gdańsku zaczęły powstawać niczym grzyby po deszczu najrozmaitsze firmy handlowe, transportowe, i zaroiło się od różnych polskich, żydowskich i międzynarodowych aferzystów. Sam byłem przyzwyczajony do prowadzenia wielkich interesów opartych na solidnych podstawach finansowych i rzetelnych zasadach. Te zaś interesy były dla mnie czymś całkiem nowym. Tu bowiem trzeba było łowić klientele w myśl zasady w handlu obrazy nie ma i w dodatku stykać się z różnymi typami, które od pierwszego wejrzenia napełniały mnie wstrętem. Tymczasem ludzie młodzi, agrałe, a nade wszystko sprytni jak Witold Jasiński umieli dobrze lawirować, nic sobie z niczego nie robiąc, aby tylko interes szedł, co dla mnie byłoby prawdziwą męką. Ani ja nie nadawałem się do takich interesów, ani takie interesy odpowiadały mnie. Byłem po prostu już za stary i należałem do innego pokolenia. Sytuacja polityczna, jak i koniunktura gospodarcza nie były dla mnie sprzyjające. Niewesołe miałem myśli, gdy zatrzewem pociąg wjechał na Nizinę Wiślaną, a gdzieś w oddali majaczyły wieżyce Gdańska. Zastanawiałem się, czy jednak nie pozostać dalej na służbie rządowej, mając wysoką rangę i uposażenie sekretarza stanu. Przywiązałem się już do starych murów gdańskich, dziwnej atmosfery starej Hanzy, do Copot i całej tej przepięknej, a nadwyraz miłej okolicy, która dla mnie miała niewysłowiony czar. Jakże rad byłem, gdy nareszcie znalazłem się w moim mieszkaniu na Wiktoria Strasse w Copotach. Gdy na moją szyję rzucił się mały Andrzejek, a za spódnicy Miss Smith wyszła jeszcze mniejsza Krysia i nadąsana spytała, co jej przywiązłem. Przez czas mojej nieobecności wiele się zmieniło. Dowiedziałem się od Miss Smith, że podobno Sir Reginald Tower ma opuścić Gdańsk, że byli u niej Janę Grałe i Witold Jasiński, którzy wrócili z wojska. Wieczorem Zebrało się u mnie całe towarzystwo. Jola Wańkowiczówna, stary pan Paweł Wańkowicz, który w czasie mojej nieobecności opiekował się Mismys, i naturalnie konsul Frey. Na rano byłem już w moim gabinecie w komisariacie. Zastałem masę korespondencji do załatwienia, którą moja sekretarka Zosia Krzyżanowska wręczyła mi osobiście. Pan Maciej przyjął mnie nad wyraz uprzejmie Gratulował pomyślnego zakończenia mojej misji, ale nie mogłem nie zauważyć, że minę miał niepewną. Admirał Borowski uprzedził mnie wprost. — Nie, panie Mieczysławie, Galileusze przygotowują jakąś nieprzyjemną niespodziankę dla pana i dla mnie. Poprosiłem moją sekretarkę o wyjaśnienie. Dowiedziałam się od niej o wizycie pana nadradcy Szuntisa który godzinami zamykał się z biesiadeskim w jego gabinecie i coraz wołał na przesłuchanie kogoś z komisariatu lub spoza, jak pan Kunert. Ona sama była również wezwana na rozmowę z Schultisem. Nadradca chciał się od niej koniecznie dowiedzieć, czy nie mam udziałów w Polbalu i paru innych firmach. Ponadto chcieli oni ustalić, czy ona także nie jest moją krewną. Ogarnęła mnie wściekłość. Nie przeceniałem swoich zasług ani swojej osoby. Za główną zasługę uważałem, że potrafiłem dobrać zespół ludzi uczciwych, pracowitych i lojalnych. Nerwy i nawet moje żelazne zdrowie były stargane do szczętu. Wpakowałem również wydatki delegatury moje pieniądze dotąd niezwrócone. A za całą nagrodę otrzymałem nasyłanie na mnie szpiców. Wpadłem do gabinetu Biesiadeckiego, żądając wyjaśnień. Jak zawsze lawirował, tłumacząc, że Szultis przyjechał z polecenia Daszyńskiego i wyjechał bardzo źle nastawiony, gdyż admirał Borowski jako przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wojskowych po prostu wyrzucił go ze swojego gabinetu. Chcąc zakończyć matarstwa, pojechałem wprost do Warszawy z żądaniem zwolnienia mnie ze służby. Gdy znalazłem się na progu gabinetu pana Daszyńskiego, musiałem swoim wyglądem czy wyrazem twarzy zwrócić jego uwagę. — Widzę, panie ministrze, że przychodzi pan do mnie coś nie w humorze — powiedział. — Przyszedłem spytać — rzekłem wściekłym głosem — teraz, gdy już złożyłem podanie o dymisję. — Co oznacza nasyłanie na mnie szpiców i wypytywanie różnych łobuzów o moją osobę? — Tak, — odrzekł Naszyński, Wiem, że pan pieniędzy nie zrobił. Kontrola państwa wyda o panu najpochlebniejszą opinię, ale mnie doniesiono, że pan będąc na służbie państwowej zaangażował się do różnych y, prywatnych interesów. — Czy pan wie, wicepremierze, jak nazywa się człowiek, który wszystkiemu wierzy? — — spytałem i, nie czekając na odpowiedź, powiedziałem z naciskiem — wierny. Co pan o mnie myśli, panie pośle, mało mnie obchodzi. Natomiast obeszło mnie nasyłanie na mnie szpicli. — To pan pozwala sobie nazywać pana nadradcę Szultisa szpiclem? — wykrzyknął podniosłym tonem. — Tak jest, panie pośle, bo przyzwoity człowiek nie podjąłby się takiej misji. — Czy to i do mnie aluzja? — ze złością spytał Darzyński. — Panie pośle, ja jestem z Litwy — odparłem — i nie jestem przyzwyczajony do waszych galicyjskich metod kąsania z nienacka po łydkach. Myśmy na Litwie mało wiedzieli o Galicji, dopiero teraz bliżej zapoznaliśmy się z wami. Były nazwiska, które wspominamy przyjaźnie, bogobojnie? Są też i inne, do których zaliczam pana. Zawsze podziwiałem pańską zręczność, jaką pan, jadąc na wiec robotniczy, rozparty w pierwszej klasie, potrafił, podjeżdżając do miejsca, gdzie miał się odbyć wiec, przeskoczyć w porę do wagonu trzeciej klasy, wcisnąć na głowę zapasowy spłowiały kapelusz i występować jako proletariusz i obrońca ludu rzekłszy wstałem nie kiwnąwszy nawet na pożegnanie głową i wyszedłem z gabinetu czaskając głośno drzwiami. Walia, kwiecień rok 1950. W papierach dziadka znalazłem jego zapis. Nie przychodziło mi nigdy do głowy, że można doświadczyć tyle złej woli, tyle kłamstw, tyle podłości, co wycierpiałem ze strony rodaków. Niech im Bóg przebaczy. Tadeusz Jackowski w książce w walce o polskość tak pisze. Obok miejscowych działaczy polskich wyróżniał się chlubnie nieoficjalny wysłannik Warszawy, Mieczysław Jałowiecki, który znając świetnie mentalność Niemców i Anglosasów, oddawał nam duże usługi w okresie między podpisaniem traktatu a ukonstytuowaniem się wolnego miasta. Niestety, jego wielkie zdolności nie zostały później wykorzystane. Michał Jałowiecki Buragon W.A. Kwiecień Rok dwutysięczny pierwszy Koniec książki Mieczysława Jałowieckiego Wolne miasto Czytał Henryk Drygalski Realizacja akustyczna Tomasz Grubiński